Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, Wszystko co myroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 kwietnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 78 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu witają się z Wami dr Cieśliński i pan Szymas. <śmiech> Sorry, nie mogłem sobie tego darować. Tak, Witaj się z Wami Szymas i zapraszam Was na odcinek Bardziej Meta. W tym odcinku ogólnie nagrywam na wariata, totalnie na wariata, bo za chwilę muszę wyjść z domu, nie mam konkretnego planu za bardzo, ale przede wszystkim chciałbym poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze rozwiązać konkurs 71. nawiedzonego podcastu Deadlighta, a po drugie chciałbym powiedzieć kilka słów o genezie nawiedzonego podcastu numer 73, Bezcenny Tydzień, i później jeszcze troszkę o planach na najbliższą przyszłość. Może w międzyczasie poruszę jakieś inne wątki, prawie na pewno. W każdym razie, jeżeli jesteście nowymi słuchaczami, bo na przykład byliście na moich wystąpieniach w tym tygodniu na uniwersytecie, albo trafiście tutaj z podstacji, albo z innego miejsca, no to siema, cześć. Słuchajcie, ten podcast może nie być do końca dla Was, bo tutaj będę gadał raczej o w samym nagrywaniu, o mnie, o moim życiu, moich planach na przyszłość, podcastowych raczej, ale nie tylko, więc raczej wejdźcie sobie na NecropolitanBlogs.com. kliknijcie w archiwum, przejrzyjcie inne właśnie nagrania, jest ich tam kilkadziesiąt, znajdźcie sobie coś o jakiejś książce, filmie, grze, czymś innym, co Was interesuje, zobaczcie wtedy z czym to się je, jak wygląda właśnie taka typowa audycja nawiedzona tutaj u nas, a potem właśnie zapraszam ponownie do mety, a całą resztę ludzi, którzy lubią audioblogowanie, podcasty autotematyczne i stałych słuchaczy, zapraszam już no, do części głównej. Zacznijmy właśnie od rozwiązania konkursu. Chodzi o konkurs 71. nawiązanego podcastu Deadlight. W ogóle czy ja nie za szybko mówię? Dobrze, może ciutkę zwolnię, bo naprawdę jestem jakoś taki naspidowany odcinek o Deadlight, gdzie do wygrania był też Deadlight. Poprosiłem, aby osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie poleciły mi jakieś teksty kultury z zombiakami w roli głównej. I dostałem właśnie cztery zgłoszenia. Sullivan polecił mi grę komputerową Deadly Premonition. Ja o tej grze słyszałem oczywiście, bo ja miałem straszną podjarkę, zajawkę na Boże, jak to się nazywa, na Forbidden Siren i na Fatal Frame, czyli Project Zero. Nie wiem, czy teraz głupo trochę nie gadam. no na Fatal Frame i na Forbidden Siren. I potem też właśnie jak Deadly Premonition wyszło na PC, no, to też strasznie byłem No na to, A, ale mi słów brakuje. No Strasznie miałem ochotę zagrać I ja mam tę grę i nawet chyba mam dodatkowy kluczyk, więc może kiedyś się omówię i też zrobię konkurs. Ale no, na razie nie było mi to dane. Skoro polecasz? No to mam dodatkową motywację, tylko wiesz, no właśnie, największym problemem jest czas. Niestety, inną grę komputerową polecił Michał Ochnik, a polecił Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Stabs the Zombie to jest gra już dość wiekowa, leciwa. Ja ją kupiłem jeszcze jako nastolatek w takiej kolekcji gier pudełkowych, extra klasyka. Albo nowa ekstra klasyka, ale chyba jeszcze stara, zwyczajna ekstra klasyka od CD Projektu. I ja pamiętam, że ja grałem w tę grę. Grałem chyba nawet dosyć długawo, ale potem z jakiegoś powodu przerwałem. Później straciłem save, y, jakoś nigdy do niej nie wróciłem. Pamiętam, że to była fajna, sympatyczna, zabawna gra. Dzięki za przypomnienie o jej istnieniu. Również coś takiego trochę luźniejszego. Horror komediowy polecił Zbigniew Franciszek Saver Zydor. Polecił Goal of the Dead. Goal of the Dead, film, o którym nie słyszałem. Zombiaki, kibole, tego typu sprawy. Rok 2014 wtedy się ukazał. Może dlatego o nim nie słyszałem, bo to właśnie produkcja dość świeża. Zapowiada się ciekawie. I właśnie może za jakiś czas nawet... Znaczy, na pewno mnie zachęcił i naprawdę mam nadzieję, że za jakiś czas, to znaczy jeszcze w tym roku, pomówimy o nim w nawiedzonym podcaście. Może w sumie Bedwulfowi, go zaproponuję, może razem obejrzymy. Zrobimy sobie jakiś taki maraton luźniejszych filmów znowu. Czas pokaże. I jeszcze Pawła... I jeszcze padła jedna odpowiedź od Pawła Duraja z podcastu Inny Koncept, w którym swoją drogą niedawno wystąpił Skóra i opowiadał między innymi o Krakowie, no i o herbacie, no bo jakżeby inaczej. I Paweł Duraj polecił dwie rzeczy. Póki śmierć nas nie rozłączy, polska produkcja, która być może niedługo ujrzy światło dzienne. Nie wygląda jakoś super profesjonalnie, ale na pewno też nie wypada kiczowato. Myślę, że jak wyjdzie, no to trzeba będzie się zapoznać, przynajmniej zobaczyć na ile wciąga. Może wyjdzie z tego coś naprawdę fajnego. I Paweł polecił też Zination. O Zination już słyszeliście m.in. od Mando w nawiedzonym i chyba w kilku innych miejscach także, właśnie ja też mam cały czas ochotę do tego usiąść, tylko właśnie tutaj Jerry mi poleca Banshee, tu Mandozination, tu ktoś inny, coś innego, tu ja mam jakieś własne zaległości, które chcę nadrobić, te archiwum nic chciałbym w końcu obejrzeć, od nowa, od początku do końca, no ale na razie przez najbliższe półtorej roku będzie ciężko z tym, no ale może w końcu się uda, w razie tak mamy te cztery zgłoszenia i teraz przenosimy się w czasie do momentu, w którym zrobiłem losowanie, a zrobiłem je chwilę temu i nagrałem je też na wideo, aby nie było, że oszukuję, że coś kombinowałem, że wszystko było ustawione. Mamy wideo, nie mam jeszcze YouTube'a dla Nekro, więc chyba wrzucę je na Facebook albo po prostu gdzieś uploaduję nie wiem. Naprawdę nagrywam na wariata? W każdym razie tak, jak wyglądało losowanie? Tak wyglądało. Dobrze, zaczynamy losowanie zwycięzcy konkursu z 71. nawiedzonego podcastu, 71. odcinek Deadlight, w którym do wygrania była gra Deadlight. Tutaj mam przed sobą losy, komora losowania jest pusta, wrzucam losy do środka, są cztery głosy. Manitou Mastertona posłuży mi do uczciwego <grywania> wymieszania tych losów Dobra I teraz wyciągam jeden przypadkowy los I zwycięzcą jest... Paweł Durian podcastu Inny Koncert. Gratulujemy serdecznie. Brawa, niestety bić nie mogę, bo mam zajęte ręce. Jeszcze aby nie było, że tutaj kombinowałem, uszkiwałem, to odsłonie pozostałe losy. Michał Ochnik, Michel z Mistycyzmu. Czy ciężko się przeprowadza takie losowania? Sullivan i sekunda i Zbigniew Franciszek Saweryzydor wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję za udział i za wszystkie polecanki, o których więcej być może usłyszymy w kolejnych nawiedzonych podcastach a teraz, no co, jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Pawła i cóż słyszymy się za chwilę w dalszej części podcastu I teraz wracamy już do głównego nagrania. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Pawła Raja, a ja teraz przechodzę do kolejnego punktu, czyli do bezcennego Tygodnia. Podcast numer 73. Dbajcie o siebie i słyszymy się za kilka godzin. Prawdopodobnie rzymi <śmiech> mi tak w uszach normalnie, jakbym miałam słuchawki z jakimś dżingiem założony, Słyszymy się za kilka godzin i... Skąd w ogóle pomysł na coś takiego dziwnego? Ogólnie wszystko zaczęło się kilka tygodni wcześniej. Ja od początku roku, praktycznie od stycznia, planowałem wiele odcinków w przód. A jeżeli nie konkretnych odcinków, to przynajmniej gości. Chciałem to jakoś troszkę bardziej urozmaicić, by nie było na przykład 10 odcinków filmowych pod rząd. Nie do końca się udało z różnych przyczyn, ale myślę, że i tak nie było źle. I naprawdę na przykład w lutym już nagrałem ten odcinek o Szaleńcach, który poleciał ile? Dwa tygodnie temu i troszkę właśnie starałem się nagrywać w przód i bardzo dobrze, bo właśnie końcówkę marca i kwiecień miałem tak aktywny, że gdyby nie to, że wziąłem się za to wcześniej, to pewnie byłaby przerwa, a jakby już doszło do jednej przerwy, pewnie byłaby i kolejna, bo naprawdę no było ostro w ostatnim czasie. W każdym razie Zostawiłem sobie kilka dziur w tym moim planie podcastowym, między innymi dziurę na 73. odcinek. To miał być odcinek na powitanie wiosny. Wiecie, 20 marca, wiosna astronomiczna, 21 kalendarzowa. Pomyślałem sobie, fajnie by było nagrać coś specjalnego, tak jak rok temu. Rok temu poleciało, co poleciało? Słuchowisko też poleciał, podcast SNAF, czy też Fun footage. No ale w sumie snaf też, no bo w końcu zabijają mnie na antenie. Cześć mando, słuchaj, nie uwierz, co się stało w skórze i mu totalnie odwaliło, po prostu spotkałem się z nimi o siódmej, nie? I nagle... I w tym roku też chciałem zrobić coś podobnego, czy podobnego, coś innego, eksperymentalnego. Miałem kilka pomysłów, najbardziej mnie kusiło to słuchowisko, ale nie miałem pomysłu na nie. I właśnie miałem taki okres czasu, że też troszkę gorzej spałem. Najpierw miałem właśnie... Pracowite kilka nocy, potem właśnie zegar biologiczny mi się przestawił i jakoś budziłem się około czwartej i nie mogłem właśnie potem za bardzo znowu zasnąć i którejś nocy rozmyślałem o tym właśnie podcaście, o tym słuchowisku i ogólnie bardzo często przez ten mój multitasking życia codziennego gdy się kładę, to przez jeszcze 15, 20, 30 minut muszę wyrzucać wszystkie myśli z głowy, bo wiecie, robię właśnie 10 rzeczy naraz, planuję na kolejny dzień kolejne 20. I przez to potem jak się kładę, to, to nie jest tak, że kładę się do łóżka i myślę sobie, o jak mi dobrze, miękka pościel idziemy spać, tylko kładę się do łóżka i po ciwiadomie zaczynam na przykład układać w głowie Treść kolejnego wystąpienia publicznego, czy kolejnych zajęć, czy plan kolejnych zajęć, czy jakiś test dla studentów, dla kursantów, czy nie wiem, podcast, właśnie coś jeszcze innego. I tak myślałem o tych słuchowiskach i pomyślałem sobie, kurczę, a może właśnie wykorzystasz motyw tego zmęczenia, tych problemów ze snem? Najpierw myślałem, by zrobić coś o problemach właśnie ze snem, o jakimś koszmarze, ale nie miałem żadnego konkretnego pomysłu. I potem jakoś nagle wpadłem na to, by właśnie opisać, to tak trochę audioblogowo, te wszystkie objawy przemęczenia organizmu. I później jakoś nagle przyszedł mi do głowy ten pomysł z pociągiem, że właśnie jadę na konferencję, idę na, właśnie na dworzec i na torach, puf, i nie ma Szymacki. Jakby to było, gdyby mnie nie było, jakby to było, gdyby się nie wydarzyło, co by się zmieniło, co by się skończyło, bo jakby to było, gdyby mnie nie było i teraz tak, po pierwsze właśnie co do samego aktu nagrywania to ta akcja na torach to jest montaż oczywiście to wszystko powstało po prostu w Audacity ja wprawdzie byłem na takim przejściu właśnie kolejowym i nagrywałem dźwięki pociągów, bo one zawsze jak podjeżdżają blisko stacji blisko takiego przejścia przejazdu to też używają tego swojego klaksonu? I mam takie kilka nagrań, potem właśnie po prostu zmontowałem to, zmontowałem kilka dźwięków z sieci, nagrałem, postawiłem dyktafon na ziemi i kopałem torbę pełną ciuchów, co miało symulować właśnie uderzenie ciała, które gdzieś tam się obija potem od tego pociągu. Mam nadzieję, że wypadło w miarę naturalnie i mówię o tym, żeby nie wyszło na to, że ja naprawdę tam nie wiem, wbiegłem z dyktafonem blisko pociągu, żeby coś nagrać, tak? Nie, nie, nie, do żadnych sytuacji niebezpiecznych nie doszło. Znaczy wtedy w środku nocy myślałem, że po prostu podejdę tak trochę bliżej torów i wtedy nagrałem głośniejszą syrenę, ale na miejscu uznałem, że no idiotyzm, tak? No bo no facet mógłby kierujący pociągiem zahamować czy coś, mógłby się przestraszyć, że naprawdę jakiś samobójca czy coś wychodzi, więc do niczego niebezpiecznego nie doszło, przysięgam. Wszystko było zgodnie z przepisami BHP przeprowadzone. Chociaż w sumie to nie do końca, bo właśnie ja chciałem nagrywać to wszystko tak naprawdę co noc, co dzień. tak? Może niekoniecznie właśnie o drugiej, trzeciej nad ranem, ale jakoś późnym wieczorem czy nad ranem by było słychać to zmęczenie, by wszystko wypadło naturalnie, tylko że rozłożyła mnie choroba. i W końcu nie wiedziałem, co zrobić. No i nagrałem wszystko w przeciągu dwóch dni ostatnich, ale przez to, że byłem chory, to to zmęczenie i tak było obecne na nagraniu. I właśnie by nie wszystko było zgodnie z BHP, bo będąc chory w piątek, przed tą sobotą poszedłem do lekarza, zwolniłem się z pracy, miałem dwa takie ważne szkolenia, ale mówię, no nie jestem w takim stanie, że nie pojadę tam, bo tylko ludzi pozarażam, nic dobrego z tego nie wyjdzie, ale poszedłem jeszcze na to przejście. Chwilę poddychałem zimnym powietrzem i jak wróciłem, to już byłem totalnie nieprzytomny no ale przeżyłem, tak? tylko trochę mi się plany potem pomieszały, właśnie Mando z Czarym mnie uratowali z tym odcinkiem wielkanocnym, bo planowałem wtedy omówić pewną książkę, w ogóle zapomniałem, że jest wielkanoc, myślałem, że jest tydzień później chciałem omawiać książkę, rozwiązać konkurs dlatego też ten konkurs rozwiązuje dopiero teraz, bo wszystko się poprzestawiało i wracając do tematu ten bezcenny tydzień tam wy w komentarzach zastanawiacie się tak, nie wiem, Paweł Doraj Nasz zwycięzca właśnie mówi, że nie wie, czy to wszystko jest przejawem masochizmu, czy może właśnie tego, że moje życie jest pełne pasji. Tam kilka innych osób, Marcin Królik, Old Weird Man, Piotr Wysocki i chyba jeszcze ktoś. Sorry, nie wypisywałem sobie wszystkiego. Też się zastanawiacie, tak na ile to prawda, na ile fikcja. No właśnie, oczywiście to jest fikcja literacka. To jest teatr polskiego podcastingu, słuchowisko jednego aktora. To wszystko... Wiem, na przykład, ta cała konferencja to jest totalnie wybysz mojej fantazji, po prostu chciałem tak jakoś to tematycznie połączyć, ale z drugiej strony jest w tym dużo wątków autobiograficznych, bo te wszystkie objawy spisałem z własnego doświadczenia. Bo naprawdę, jak zarywacie kilka nocy pod rząd, to ten zegar biologiczny wam się przestawia, jesteście wykończeni, odczuwacie bóle mięśni, jakieś drgania mięśni, powiek i też innych mięśni. Zaczynają się te afty, pleśniawki, brakuje wam elektrolitów, zaczynają się też te mikrodrzemki, czasem po prostu przysypiacie na chwilę, gdy tylko się zatrzymacie, nie wiem, usiądziecie właśnie w autobusie, w tramwaju, czy gdzieś w pracy, czasami wasz mózg się wyłącza po prostu na jakiś krótki okres czasu. No, to nie wygląda właśnie ciekawie. I tak, przeżyłem to nieraz, przyznaję. Właśnie co do Pawła, czy to jest masochizm, czy pasja, to jest jedno i drugie, bo z jednej strony zazwyczaj zarywam noce w kontekście rzeczy, które w jakiś sposób sprawiają mi przyjemność. Ja nie jestem na doktoracie, dlatego że muszę, czy że uczelnia to jest jedyna droga kariery dla mnie. To znaczy, z jednej strony, już też po tylu latach, mam nadzieję, że uda mi się jakoś związać z jakąś jednostką naukową, ale przede wszystkim dlatego, że nauczanie sprawia mi radość. Dlatego, że ja lubię pisać właśnie teksty różnego rodzaju, artykuły, recenzje. Dlatego też związałem się z karpiami, gdy tylko dostałem taką okazję. Teraz być może będę współpracował z okolicą strachu, z OLS-em poza tym właśnie te podcasty, no dlaczego ja to montuję po nocach zamiast się wyspać z prądku na sobotę czy zamiast pójść po prostu gdzieś na imprezę czy do znajomych czy zrobić sobie jakiś maraton filmowy no dlaczego, no dlatego, że sprawia mi to też radość, że to jest moje hobby moja pasja, że zależy mi na tym by to wypadło dobrze ale jestem, jest w tym też trochę masochizmu, bo ja wiem z czym to się wiąże, tak ja wiem jakie są skutki tego wszystkiego, a skoro pomimo tego to robię w taki, a nie inny sposób, no to jest w tym nutka tego masochizmu. W każdym razie tak z jednej strony ta pasja, z drugiej strony też trochę chora ambicja, bo ja jestem perfekcjonistą, gdy robię coś, na czym mi zależy. Ja nie potrafię zrobić czegoś po łebkach, olać czegoś tak po prostu. Czasami mi się to zdarza, czasami, gdy coś jest zupełnie nieistotne, ale jednak rzadko. Na przykład w tym tygodniu miałem dwa wystąpienia publiczne na uniwersytecie. Jedno o wampirach w Niemczech, o wierzeniach dotyczących wampirów za Odrą i też troszkę o horrorze. I drugie właśnie o horrorze, fantastyce grozy i powieści gotyckiej, historia, gatunku, rozwój, różne tendencje, definicje, tego typu sprawy. I wiecie jest z jednej strony jest mój temat, więc spoko, ja się tym interesuję, ja się tym zajmuję, trochę o tym czytałem, coś tam wiem. Może to nie jest tak, że ja się zgłosiłem do tego tak totalnie na zasadzie ja chcę, ja chcę, ja przeprowadzę, ale zostało to poproszony, z chęcią się zgodziłem wówczas, przy czym pomimo tego już trochę w tym siedzę, przygotowanie dwóch prezentacji, każda z nich miała około półtorej godziny, jeszcze do tego miałem inne, mniejsze rzeczy, zajęło mi to jakoś astronomiczną, kosmiczną ilość czasu. I to mnie trochę przerażało. Jeszcze ja nie potrafiłem tego po prostu... Okej, okay, już mam po 60 slajdów w każdej prezentacji. tak Wszystko wiem, mniej więcej tak jest opracowane. Nie, ja nie mogę wtedy zamknąć tego i pójść spać. Ja muszę to jeszcze raz przejrzeć. Każdy slajd, czy obrazki są dobrze wykadrowane, czy teksty są wszystkie poprawne, czy nie ma literówek, czy przypisy są tam, gdzie być powinny. I po tym wszystkim jeszcze muszę to sobie powiedzieć. a ja gdzieś się zaciąłem, no to ja muszę w tym miejscu coś doczytać, poprawić, zmienić na slajdzie, nie wiem. Znaczy, wiadomo, to i tak na koniec nie jest idealne, perfekcyjne, ale wszystkie błędy, których mogę uniknąć, no to ja wszystko w tym kierunku, by właśnie ich uniknąć, jeszcze przed wystąpieniem i też w tym tygodniu zagrywałem dwie noce. W związku z tym, przy czym właśnie od bezcennego tygodnia staram się nie przeginać. Dlatego jak teraz wiedziałem, że pewnie zaliczę trochę cięższy okres, no to chwilę wcześniej troszkę bardziej odpocząłem. Teraz też wczoraj po wystąpieniu pospałem, dzisiaj w ciągu dnia też pospałem, teraz wieczorem nagrywam podcast na wariata. No w ciągu dnia też musiałem właśnie trochę odpocząć. Ale wracamy do tematu, bo chyba trochę za bardzo odbiegam. Właśnie Old Wigman też napisał, że pewnie żyje, tak, że jak się uda, to się prześpię, jak nie, to trudno. No i rzeczywiście tak jest. Ale ten podcast nie miał być tylko właśnie takim eksperymencikiem, słuchowiskiem, bo tak, tylko miał odegrać taką podwójną rolę. I w tym miejscu może przywołam tezę Roberta Blocha. Bloch pisze o horrorze, że autorzy tego typu utworów, właśnie grozy, piszą je, by niejako wypędzić własne demony, by dokonać na sobie pewnego rodzaju egzorcyzmu, by przelać te swoje lęki na papier, stworzyć z nich taką fikcyjną formę i w ten sposób się ich pozbyć. I z drugiej strony właśnie, jeżeli robią to dobrze, no to przez to w ten sposób angażują czytelnika emocjonalnie. Czytelnik zawiesza niewiarę i też może albo zaspokoić w jakiś sposób swój wojeryzm, albo przeżyć jakiś tam katarzyzm. I ja mam nadzieję, że ten mój podcast też może działać w ten sposób. Z jednej strony mam nadzieję, że się dobrze bawiliście go słuchając, że się Wam podobał. Po drugie... Być może niektórym z was dał on możliwość zaspokojenia takiej właśnie perwersyjnej, wojarystycznej potrzeby zajrzenia do cudzego życia i właśnie poznania takich trochę nietypowych, bardziej mrocznych, dziwnych aspektów cudzego życia. A być może pokazał wam, że u was też pojawiają się takie problemy, nie wiem, ale to ta właśnie jedna gałąź, jedna... A. Ale to właśnie ten jeden aspekt działania, a ten drugi to miałabyś też taka, to taki egzorcyzm dla mnie, na mnie, takie wypędzanie własnego demona, bo pracując nad tym słuchowiskiem ja też musiałem dość mocno reflektować to wszystko. Musiałem zastanawiać się nad tym wszystkim, uporządkować to i dojść do wniosku, że no Szymas rzeczywiście tak dłużej być nie może. Ja... Ja od już co najmniej, ja wiem, od 3 studiów, to już będzie za 6 lat, gdy jestem takim właśnie zajęciocholikiem, gdy robię dużo rzeczy na raz, Marcin Królik napisał, że jego rekord bez snu to są 22 godziny. Ja teraz się w tym tygodniu trochę zastanawiałem, jaki jest mój rekord. Ja myślę, że co najmniej 3 razy przekroczyłem 2 doby bez snu. Przy czym to były takie ekstremalne przypadki. A, ale to i tak nie było najgorsze najgorszy był jeden raz, gdy przez 20 godzin bez przerwy praktycznie pracowałem w pewnym biurze, w pewnej firmie znaczy, doszło do tego w miejscu gdzie pracowało się na zmiany, zmiana trwała 4 godziny i ja przerobiłem 5 zmian pod rząd, je łączyło się właśnie w ciągi i ja wtedy, już nie ważne są okoliczności ale przez 20 godzin bez przerwy siedziałem przy kąpie i ciężko harowałem Ekstremalnie ciężko, i właśnie po tym, jeszcze przez co najmniej dwie godziny, jak odjdą 22, nie wychodziłem z biura, bo po prostu tak źle się czułem, że musiałem dojść do siebie, musiałem odpocząć, krążenie musiało wrócić do siebie, musiałem kilka razy właśnie po prostu opluskać się lodowatą wodą, musiałem się napić, musiałem coś zjeść, i dopiero potem mogłem w ogóle zejść po schodach na parter i wyjść z budynku. Bo tak się źle czułem. I to było ekstremum. Tak to był absurd. Nikomu nie polecam. Straszne doświadczenie. I nigdy więcej czegoś takiego na pewno też z własnej woli nie powtórzę. Naprawdę musiałoby chyba chodzić o czyjeś zdrowie czy życie, żebym coś takiego zrobił, bo tak po prostu, bo ktoś mi kazał dla pieniędzy czy coś, na pewno tego nie powtórzę, bo, bo to jest głupota. I jak się to przeżyje, to się to wie po prostu. I teraz właśnie tak jak powiedziałem, muszę wziąć się trochę za siebie, zluzować z pewnymi obowiązkami i teraz gdy już wiem, że szykuje się konferencja czy coś, że chcąc, nie chcąc przez te ambicje i tę moją obsesję będę nad tym siedział po nocach, no to sobie robię odpoczynek wcześniej, planuję troszkę luźniejszy czas zaraz potem, nie planuję tylu deadline'ów naraz co w ubiegłym roku, bo no też... Miałem taki semestr, że co tydzień coś miałem oddawać, wysyłać, właśnie artykuł, jechać gdzieś i tak dalej. I połowa z tego po prostu nie wypaliła. No, zwyczajnie naturalnie, z tego względu, że doba się nie rozciąga, tak. A jak chcę coś zrobić porządnie, no to potrzebuję na to czasu. I siły, a siły też w pewnym momencie brakuje. Więc nie martwcie się, to nie jest tak, że ja planuję zejść przez trzydziestką, że ja już tak wcielam w życie plan jakiegoś samozniszczenia, autodestrukcji. Nie, ja naprawdę mam nadzieję, że... No, znaczy w ogóle ja działam coraz bardziej świadomie. Nadal no, robię dużo rzeczy i właśnie angażuję się w nie dość mocno. Dzisiaj też właśnie teraz nagrywam na szybko podcast. Zaraz potem jadę na drugi koniec miasta do Bedwulfa, bo Bedwulf dostał nową pracę i jedziemy to świętować. Pewnie u niego trochę posiedzę, wypijemy sobie kilka piwek czy coś. Potem wracam. I pewnie w nocy nad ranem będę to montował. No, chyba, że będę bardzo zmęczony. To wtedy też stwierdziłem: trudno, puszczę podcast kilka godzin później. Przeżyjecie chyba jakoś. I tyle, no. Go ahead, make my day. Tak więc Nie martw się, się nie mam zamiaru ginąć przed 30, 40-50. W końcu kiedyś muszę przeczytać też te wszystkie książki, które kupiłem, nie? I ograć te moje 2000 z na Steamie i obejrzeć wszystkie zaległe filmy i seriale. No więc muszę dożyć co najmniej tak 450 lat. Jeszcze, A nie, jeszcze będzie wychodziło coś na bieżąco cały czas, nie? No to tak nie wiem, 600 lat może, no tak. No to byłaby taka optymalna opcja. Ale teraz tak już na poważnie. No to właśnie Ech, tak. Genezy znacie, konkret rozwiązany. To jeszcze słówko o planach na najbliższą przyszłość. Teraz te moje plany z początku roku już się skończyły. Nie mam zaplanowanego żadnego z najbliższych odcinków tak konkretnie. Nie wiem do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiem, że właśnie już nie będę wybierał się na żadne imprezy, konwenty chwilowo konferencje angażował w dodatkowe wystąpienia na z takiego po prostu nie dam rady. Muszę się skupić na doktoracie. Naprawdę muszę, bo inaczej no będzie źle. Tak, zmarnuję po prostu 3 lata życia, a to by było nieszczególnie fajne, a pisanie idzie mi jak po gruzie, bo właśnie ta ambicja, tak to, to jest z jednej strony fajne, że jak gdzieś jadę, teraz jak miałem te wystąpienia. Jedno na kulturoznawstwie, drugie wśród gimnazjalistów, licealistów, na festiwalu nauki, kultury, nie, nauki techniki i sztuki. To nie było tak, że ja tam przyjechałem i wiedziałem o czym mówić. Ja byłem przygotowany, bardzo dobrze, czułem się w miarę pewnie. Stres szybko minął. Jak mówiłem, właśnie do studentów, no to wszystko było bardziej naukowe. Jak mówiłem do tych młodszych osób, no to wszystko było przystosowane do nich. Oni się angażowali, dyskutowali trochę ze mną. To wszystko jest bardzo pozytywne i ta ambicja ma swoje dobre strony, ale niestety też złe strony, bo właśnie na przykład przy doktoracie ja nie potrafię napisać po prostu jakiejś tezy. Ja muszę ją sprawdzić, przedyskutować z dziesięcioma osobami, doczytać tu coś, tam coś i potem to napisać, skreślić, napisać od nowa i przez to wszystko się przedłuża. Cały czas mam wrażenie, że wiem za mało. <śmiech> I tak samo na przykład teraz, gdy opracowałem ten referat, no to na potrzeby takiego jednego wystąpienia dla osób, które nie mają większego pojęcia o horrorze, czułem się dobrze przygotowany. I pomyślałem, słuchaj, a może nagrasz czy masz podcast? Może to właśnie troszkę przerobisz, tak? No bo tam miałem jednak slajdy, tutaj bym musiał się opierać tylko na dźwięku i nagrasz po prostu taką jedną audycję? może nawet właśnie jak będzie dłuższa podzielić na dwie części czy coś, ale potem sobie pomyślałem no tak, ale to byś musiał to doczytać, to doczytać, to sprawdzić, a tego właśnie nie czytałeś, a tutaj to tak mówiłeś tylko ogólnie i po prostu wiecie, nagle zaczynam sobie milion problemów wyszukiwać, potem sobie pomyślałem no tak, ale jak powiesz o tym tak po prostu lakonicznie albo tutaj wyjdzie na to, że właśnie tego nie czytałeś, tylko jedziesz z Lovecrafta, a tutaj coś tam, o to nie wiem, Piotrek Borowiec przecież po prostu sobie włosy zacznie rwać z głowy. Paweł Mateja przecież też na pewno uzna, że Jezu, co za głupoty, co za uproszczenia, coś tam. No ja nie jestem normalny w takich kwestiach, niestety i zgubiłem wam. A, no w każdym razie dlatego też praca nad doktoratem idzie mi dość powoli. Muszę do tego przysiąść, ale mam nadzieję, że może niejako przy okazji, może nie od razu, może nie za miesiąc, nie za dwa, ale prędzej czy później w kontekście tej pracy zacznę też coś nagrywać, czy też pisać coś dla karpę Noctem, a może też nie tylko do, dla karpiów, bo właśnie jak już wspomniałem, Dostałem propozycję współpracy z ols z okolicą strachu i zgodziłem się wstępnie, tylko na razie właśnie przez to, że w tym kwietniu miałem tu Poznań, tutaj właśnie dwa wystąpienia większe, kilka mniejszych, zaraz mam zaliczenie jedno na uczelni, muszę studentom sprawdzić masę prac, no to nie wyrobiłem się z tekstem na razie, tylko się wstępnie umawiliśmy tylko wstępnie ustaliliśmy kilka szczegółów ale tak, no to właśnie będzie trochę tych tekstów też mam nadzieję, że konglomerat niedługo ruszy, ja o tym już wspominam regularnie bo my coś tam przy tym grzebiemy tylko, że nie za dużo nie za szybko, bo każdy jest czymś zajęty teraz cały czas Mando ma swoje sprawy, Jerry ma swoje sprawy Skóra ma YouTube'a i swoje sprawy, ja mam swoje sprawy Paweł, który nam pomaga przy stronie też przecież pracuje i ma własne życie własne zajęcia plus skarpy noktem. I to wszystko idzie powoli, ale idzie. Tak, ja też już nagrałem. Ile, trzy chyba podcasty. Planuję nagrać dwa w najbliższym czasie, jak tylko się uda znaleźć chwilę wolnego czasu. Poza tym, właśnie teraz nagrywam trochę o książkach i do nawiedzonego też chcę wprowadzić trochę książek. Jedną, dwie już niedługo. Z jedną jestem umówiony z Bedwolfem, Wolfem, ale już tyle czasu on to chyba o nią przeczytał. Ja cały czas jestem troszkę przed końcem, już ledwie pamiętam. Niestety nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Z Pawłem Mateją też jestem mówiony na jedną książkę. Mam nadzieję, że będzie więcej książek w nawiedzonym. Oprócz tego powrócą są Mistrzowie Horroru, bo teraz mamy już dość duży, duży odstęp pomiędzy odcinkami. Na pewno niedługo wrócimy z Mistrzami. Na pewno też zaproszę niedługo Michaela na nagranie. Już się też umawiamy długo. Już raz byliśmy prawie umówieni, ale no naprawdę brakuje mi czasu. W każdym razie tak pojawi się nowy głos. Michael powróci Elin w jednym z odcinków. Myślę też trochę nad takimi właśnie odcinkami jakimiś przeglądowymi właśnie w stylu czym jest horror, tak definicja, czy właśnie historia gatunku, tylko że tutaj cały czas jest ten mój lęk właśnie, że to będzie za mało profesjonalne, za mało szczegółowe, że za bardzo ogólne, że musiałbym przeczytać milion rzeczy jeszcze przed tym, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Może też jakieś inne audycje, myślę cały czas o jakichś właśnie lękach z dzieciństwa, tego typu tematach, może jakieś tematy paranormalne też, znaczy nie może, chętnie bym z tym powrócił, nie wiem jak będziesz czasem, tak jeżeli będzie czas, będzie fajny pomysł i uda mi się to jakoś sensownie ugryźć, to na pewno się pojawi, a oprócz tego pewnie tradycyjnie po prostu na bieżąco będziemy mówiali różne gry, książki, komiksy, filmy, seriale. Na pewno nie umilkniemy, na pewno będziemy nadawać dalej, dla was i dla nas samych też. I co? I co? I właśnie spoglądam na zegarek i widzę, że powinienem za chwilę dosłownie wyjść z domu, by zdążyć dotrzeć do Bedwulfa na czas, spotkać się właśnie ze znajomymi i by właśnie wspólnie troszkę poświętować, pobawić się, wylozować się. No to będę kończył. Sorry, że dzisiaj było tak chaotycznie, tak na szybko po prostu strzelam słowami jak kałach. <grym> No ale czasem tak bywa, tak? Mam nadzieję, że nie jesteście, jeśli nie macie mi tego za złe i że będziecie czekali na kolejne odcinki. No i co? Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj ze mną. Życzę Wam... Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj ze mną. No i co? no? <śmiech> Boże. Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. Życzę Wam tradycyjnie już klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Post scriptu. Jestem w drodze do Betulfa i tak sobie pomyślałem, że w sumie to taki dobry znak, nie? że zamiast właśnie siedzieć teraz cały wieczór i jeszcze kombinować z tym podcastem, potem go montować 10 godzin, czy też już ja cię za kolejny rzeczy, jutro muszę wysłać jedną taką dłuższą recenzję mam w tym przyszłym tygodniu to zaliczenie, muszę doktoratów jak oddać i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu sobie wyszedłem wieczorem, żeby właśnie trochę się zrelaksować, zrenerować psychicznie, a potem mam nadzieję też i fizycznie jutro tylko, że nagle sobie też uświadomiłem że tuż przed wyjściem złapałem na szybko jeszcze drugi telefon, na którym mam wgrane audiobooki i słuchawki, żeby przypadkiem nie zmarnować czasu po drodze, bo Rafał mieszka po drugiej stronie miasta więc wiecie, zawsze te dwie godziny książki mogę przesłuchać Oj, niektóre rzeczy się chyba jednak nie zmieniają dobra, w każdym razie ale co dalej, by się trzymajcie cześć A już za tydzień kolejnym nabiedzonym podcaście. A po tej stronie dyktafonu witają się z wami doktor Cieśliński i pan Szymas. A.